Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Dzisiaj spotykamy się przy bardzo ciekawej okazji, ponieważ niedawna premiera wyjątkowego filmu w reżyserii Luki Guadagnino wzbudziła emocje recenzentów, widzów i wszystkich osób komentujących różne wydarzenia filmowe, a że Luka Guadagnino na Konglo ma swoje specjalne, wyjątkowe miejsce i możecie wyszukać przeróżne recenzje jego wcześniejszych filmów, takich jak To Szpiku Kości, Challenge czy Suspiria, no to stwierdziliśmy, że musimy omówić także jego najnowsze dokonanie i w ten prosty sposób do pokaźnej kolekcji głosów dyskutujących o tym twórcy dołączamy dzisiaj my, a my to Bogusia Szewczyk, czyli ja oraz komisarz SEF dawno niesłyszany Michał Ogrodowicz. Cześć, Sef! Witam Cię Bogusiu bardzo serdecznie. Witam po dłuższej rzeczywiście przewie wszystkich naszych słuchaczy. Cześć, cześć, cześć. Miło Cię słyszeć. Od razu powiem Ci, Sef, że jestem w ogóle bardzo zadowolona z tego, że zaproponowałeś to nagranie i że rzuciłeś w moim kierunku hasło, że hej, a może pogadamy o queer. To jest naprawdę ciekawy obrót sprawy, bo szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że spotka by się po dłuższej przerwie przy okazji akurat takiego filmu. No ale wiadomo, że Gładanino wzbudza przeróżne niesamowite emocje, więc to od tego trzeba będzie zacząć. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że tutaj o ile tutaj oczywiście moje cudowne przygotowanie, bo zdałem sobie sprawę <grym> kim jest reżyser tego filmu tak naprawdę pięć minut przed seansem, oh. czy, czy wybierając się na niego, ponieważ u mnie jakby najważniejszą postacią przyciągającą do tego filmu to oczywiście był Daniel Craig, który jego post -bondowską karierę tak, śledzę jak najbardziej, bo m, bardzo mu kibicuję, trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że... I miałem nadzieję, że tak powiem, że ten film rzeczywiście będzie, mhm. będzie czymś, co co w jakiś sposób mnie y, przekona. Więc, więc to tutaj muszę otwarcie przyznać, że to jest to, y, co, co, co najbardziej dla mnie działało. No ale jakieś wcześniejsze filmy, Gładani, no na pewno widziałeś, bo to jest tak, jednak y, to czy, głośny, inaczej, No, twórca. Już powiedziałbym mainstreamowy, znaczy, albo raczej twórca, o którym się mówi. O, może mm -hmm. w ten sposób. E, no to tak, z jego filmografii Tamte dni, tamte noce oraz Challengers, które swoją drogą też z zeszłego roku, więc dosyć świeżynka, jeśli tak to można powiedzieć, to są dwa tytuły, które które do tej pory widziałem i, i, i które, które w jakiś tam sposób do mnie przemawiały lub nie przemawiały, ale o tym pewnie za, za chwilę będziemy oczywiście rozmawiać. No to podchodzimy do tej materii dzisiejszej z dwóch odrębnych punktów widzenia, bo ja faktycznie, jeśli chodzi o tę te filmografię tego włoskiego wyjątkowego reżysera, no to jestem jednak na tej pozycji trochę fascynata i takiego odbiorcy, który jest ciekawy, co też Gładanino będzie miał do zaproponowania w kolejnym swoim dziele. Tak próbowałam sobie Uzmysłowić i przypomnieć, jakie filmy y, widziałam. Na pewno nie wszystkie, ale tak. Te, Challengersów, Suspirie, do szpiku kości. No i tamte dni, tamte noce. I chyba, jeśli miałabym wytypować te moje najbardziej ulubione, no to Suspiria i tamte dni, tamte noce. <laughs> I <laughs> i od, właściwie dobrze, że wspomniałam ten tytuł, bo w moim wyobrażeniu i w moich oczekiwaniach, jak podczytywałam sobie trochę m, zapowiedzi związane z premierem filmu Queer, no to te, te, tamte dni, tamte noce komponowały się oczywiście tematycznie z, tym, z tą nową propozycją Gładanino i też wyobrażałam to sobie trochę jako, że Queer będzie takim odbiciem nieco mocniejszym, bardziej narkotycznym, bo, bo gdzieś tam już w, na tym etapie zapowiedzi było podkreślane, że będzie to ekranizacja prozy Williama Borosa. wiadomo, że on no, w swojej twórczości puszczał się pewnie. Ronu, więc e, możemy się praktycznie spodziewać wszystkiego. No właśnie, a czego ty się spodziewałeś, mój drogi, jak tak się początkowo eee. przypatrywałeś zapowiedziom? Miałeś to znaczy, w ogóle jakieś oczekiwania? Miałem trochę oczekiwania. E, chciałem, to, to może tak powiem tak, bo ja dzisiaj będę bardzo często wspominał o innym filmie, mhm. e, który nie jest twórczości Luca Guadagnon, tylko e, od razu momentalnie przyszedł mi do głowy, kiedy oglądałem trailer, a mianowicie francuski film z 2019 roku Portret kobiety w ogniu. Wow! Tak, i ja to Totalnie spodziewałem się albo przeczuwałem, że to będzie nieco inny sposób, ale jednak powiedzmy e, gejowska wersja tego filmu, tak? ponieważ portret kobiety w ogniu to jest e, romans czy, czy powiedzmy związek Aha. początkujący dwóch kobiet, no a tutaj zdecydowanie sam tytuł, jak i również zapowiedzi wskazywały nam na to e, i liczyłem na intymność liczyłem na ukazanie w filmie e, rodzącej się jakiejś relacji w pewien sposób bez słów. I jakby to, po szczególnie trailer dosyć mocno mi wskazywał, że no prawdopodobnie pójdziemy w tą stronę. Plus mhm. oczywiście każdy jakby to powiedzieć, rola wychodząca ze strefy komfortu dla Daniela Craig'a to jest coś, co z miłą chęcią, z miłą chęcią chciałbym zobaczyć. No, to, to rola Daniela Craig'a to w ogóle jest osobny myślę segment w tym podcaście, bo tu nad tym na pewno chciałabym się pochylić no, na, i zatrzymać na dłużej w ogóle, jaką postacią e, staje się Craig w tym filmie, mhm. ale e, wydaje mi się to też ciekawe, że on trochę wraca do tego swojego teatralnego repertuaru, bo tak wszystkim się kojarzy właśnie, że no, nowa rola Bonda, jest jak, jakby tak troszeczkę stał się zaszufladkowany jako agent 007 i wydaje mi się, że dla niego też właśnie wyskoczenie, tak jak to ująłeś przed chwilą z tej strefy komfortu i zmiana, albo właśnie powrót do jakiejś swojej tam tradycji ról takich bardziej wymagających albo bardziej psychologicznie rozbudowanych, no bo Mamy przecież też Craig'a jako Benua Blanka w no, naszych ulubionych satyrycznych kryminałach. I to też jest ciekawa rola, ale jednak inna. Tutaj myślę, że Gładaninow wyciągnął z tego aktora coś, o czym Craig poprzez funkcjonowanie w mainstreamie być może zapomniał. Znaczy wiesz co, bo jakby Knives Out było już tym, taką zmianą, już tym pokazaniem <głos> innego, innego Craig'a niż, niż Bond, tak? zupełnie idziemy w komediowość i tak dalej, natomiast tak. queer, no od początku do końca jest, zapowiadał się tak zwanym filmem ambitnym, filmem bardziej artystycznym, tak, który <głos> nie ma być popkorniakiem czy, czy do szerokiej widowni, ale ma być tym doznanym, uznanym krytycznie i tak dalej, i tak dalej, więc to też jest jakby budowanie pewnego rodzaju pozycji Daniela Craig'a. Może, może jakaś była po jego stronie nadzieja na e, pokazanie rzeczywiście, że ostatecznie nie jestem tym bondem. Znaczy się jakby ostatecznie zamknęłem ten rozdział i tutaj jestem w stanie zagrać i komediowo i jak najbardziej ambitnie, jeśli tak to, tak to można nazwać. Tym mm -hmm. bardziej, że ten materiał źródłowy, z którym mamy do czynienia w przypadku tego filmu i w ogóle to, jaki, jaki produkt finalnie dostaliśmy, to, to jest jednak, powiem Ci, spory problem. O ile pozostałe filmy reżysera wydają mi się w miarę proste w obsłudze, to Queer jest jednak zupełnie innym filmem. I to też innym filmem, jeśli chodzi o oczekiwania widowni. Bo wydaje mi się, że on jest z jednej strony trudny w odbiorze, niestety też taki, do którego potrzeba przynieść z sobą bardzo dużo znajomości, różnych tropów kulturowych. Ja chcę tutaj absolutnie nie będę się w tym podcaście stawiała w pozycji snopki, która tutaj hop do przodu wszystko rozszfrowałam, wiem. W, w, w przypadku akurat tego filmu wydaje mi się, że to nie jest żaden wstyd przyznać się, że trochę na nim polegliśmy, że nie wszystko udało nam się zdekodować, bo ten materiał jest faktycznie bardzo trudny. Znaczy ja od razu ci powiem, że ja jestem jedną z takich osób, bo, bo jak ty... E, e, ja, ja, ja mam sporo może nie tyle problemu, co, co jakby nie rozumiem, znaczy nie rozumiem większości tego filmu, bo oczy, zaraz będę mówił, czym on dla mnie jest, ale, tak. ale więc jeżeli masz, będziesz miał jakieś wyjaśnienia, to, to oczywiście jak, jak najbardziej z moją chęcią ja przyjmę, więc, więc będę, <grym> może się czegoś nauczę. <grym> Tych wyjaśnień będzie niewiele, bo ja też, tak jak wspomniałam, mam sporo problemów z tym, z tym filmem wynikających, nie tylko i wyłącznie z jakby tego intelektualnego aspektu, ale to, to jest właśnie taki twórca. Diana Dąbrowska powiedziała, na temat Gładanino, że jest to esteta i erudyta, ale ja też myśląc o queer bardzo mocno zastanawiam się nad pewnymi aspektami stylistycznymi tego, jaki ten film jest wyrafinowany, właśnie wyestetyzowany i czy przypadkiem nie jest przeintelektualizowany. Bo no, obserwując siebie w trakcie seansu, jak te kolejne minuty dość długiego widowiska upływały, to ja przyznam ci się, że w paru chwilach łapałam się naprawdę na tym, że no, mam dość, że już nie chcę, że niech to się skończy, bo pomimo jakiejś tam urokliwości tych obrazów i ciekawości, która we mnie mimo wszystko gdzieś pulsowała jako odbiorcy, to był to jednak trudny i męczący seans. Nie wiem, czy ty też miałeś znaczy, takie ja, ja się z zupełności zgadzam jakby to, użyję bardzo profesjonalnego określenia znawcy kina, nie zażarło. Znaczy się, mhm. problem jest taki, że oczywiście widzę film, mogę go docenić na warstwie technicznej, mogę podziwiać zdjęcia, lokacje, kostiumy, gry świateł, dobór muzyki i tak dalej. Różne tego typu rzeczy, ale jeżeli oglądamy jakiś film i nie wiem, przysłowiowo patrzymy na zegarek, albo odlatujemy na zasadzie, że zaczynamy się zastanawiać co jutro, jak jest, co jutro, co jutro ugotować na obiad, albo po prostu akceptujemy, tylko akceptujemy to, to, co widzimy na ekranie. Znaczy się, no dobrze, teraz stało się to i tamto i, i już, koniec. Mhm. No to ja już wiem, że, że, że to nie jest dla mnie. I, i przeintelektualizowane, jak to powiedziałaś, to jest chyba najlepsze określenie, jakie mogę, um, jakie mogę znaleźć dla tego filmu z mojej strony tak jakby miał określić ten film w jednym słowie, bo, bo to jest właśnie ten tytuł, który... Ja się będę odnosił do Challengers, bo nawet tamte dni, tamte noce, to też był film, który... Snuł się, nie? No nie, był za bardzo <grym> dla mnie, ale przynajmniej kiedyś bardzo ładnie dostałem, widziałem recenzję, która opisywała go jako ten taki ciepły, włoski, wiosenny koc, który otulał nas, kiedy ten film wchodził do Polski, to był środek zimy, sezon Oscarowy, mm -hmm. więc... To mogłem zrozumieć, jakby nie przekonywało mnie to, ale mogłem zrozumieć. Challengers było rewelacyjnie wciągające w temacie sportu, który w ogóle mnie interesuje. Jakby rzeczywiście finał tego filmu był dla mnie absolutnie rewelacyjny, mimo że nie mam bladego pojęcia do tej pory, jak działa tenis. Natomiast queer był i w momencie, kiedy teoretycznie bohaterowie przychodzą jakieś powiedzmy przemiany, zmiany itd., Znów, ja tego nie czuję. Ja to widzę, ja to akceptuję, mm -hmm. że rzeczywiście to następuje, bo widzę na ekranie, ale absolutnie odhaczam co najwyżej w głowie jakby punkty na zasadzie, no dobrze, czyli zaczynamy trzeci akt, zaczynamy epilog, okej, okay, czyli za chwilę będę mógł iść do domu. No. To nie jest dobra recenzja. <głos> Ale to, to też się niestety rozmija, bo Queer jest akurat takim filmem, który może się rozminąć zarówno z oczekiwaniami pewnej grupy odbiorców, jak i też z tym, no, że jest to po prostu kawał ciężkiego, ciężkiego filmu, bo wydaje mi się, że bardzo dużo osób pójdzie trochę oglądać ten film albo na zasadzie jakiejś trochę sensacyjki może, bo tutaj normalizowanie męskiej nagości i scen erotycznych, homoseksualnych w, w polskich kinach, na polskim poletku no to jest nadal jakiś taki no, leciuteńki tabu, już robi się to trochę bardziej powszechne i stajemy się otwarci jako odbiorcy na różne doświadczenia, ale też sądzę, że część osób wywodzących się właśnie z tego środowiska to też spodziewa się filmu pokazującego homoseksualizm jako coś mm, trudnego, Ciężkiego do funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast ten główny bohater I, i, i tutaj. Właśnie, właśnie to, to był ten też taki trop, którego ja też przyznam szczerze, też jako się osoba złapały? heteroseksualna, spodziewałem się. Jakby Aha. zakładałem, zakładam nadal mimo do tej pory, że kiedy dostajemy tego rodzaju filmy, no one jeszcze głównie będą pokazywać to, pewnego rodzaju inność tych ludzi, pewnego rodzaju problem ze znalezieniem się w społeczeństwie, szczególnie kiedy tak. patrzymy kiedy teoretycznie, bo to też tego nawet nie jestem do końca pewien, dzieje się ten film, akcja tego filmu, bo to są no jakieś powiedzmy, nie wiem, lata 50 dwudziestego mhm. wieku, więc jak najbardziej temat um, dyskryminacji osób yy, homoseksualnych, jakby no sam nasuwa się wręcz powiedziałbym do głowy, więc to też było coś czego, nie mówię, że miało być głównym tematem, mhm. ale jakaś nie wiem, samotność wynikająca z tego wykluczenia, no to to był motyw, który jakby no, spodziewałem się niemal na 100% No właśnie, ta reprezentacja yy, homoseksualistów w, w tym filmie jest w ogóle bardzo ciekawa, bo tak. Tak jak mówię, sądzę, że tutaj sporo y, widzów pójdzie na ten film właśnie, żeby zobaczyć może trochę siebie też i y, y, y, y żeby y, otworzyć się na to doświadczenie albo móc potem porozmawiać ze znajomymi, że no, to, to jest tak albo nie jest tak. Natomiast mm -hmm. tutaj dostają faktycznie film, który jest y, um, utytłany w jakiejś takiej, nie wiem, narkotycznej jeździe, w, upojony alkoholem y, i generalnie ten homoseksualny tak jak w większości filmów Gładanino gdzieś tam pobrzmiewa i jest no, ważnym elementem fabuły, tak wydaje mi się, że tu jednak chodzi o nieco inne rzeczy, a tą główną rzeczą, która przychodzi mi na myśl która też może być swoistym problemem w odbiorze i w ogóle w trudności rozmawiania na temat tego filmu jest to, że on jest taki bardzo takim bardzo artystycznym i stylistycznym eksperymentem. Ja go tak czytam, wiesz? Mhm. On służy przesunięciu granic w prowadzeniu narracji i to się bardzo dobrze komponuje z tym, w jaki sposób pisał William Barrows, bo on też przesuwał te granice, starał się definiować niektóre rzeczy na nowo i tak samo Guadagnino próbuje zrobić w tym dziele, to jest naprawdę bardzo odważne założenie, ogromnie ryzykowny koncept, no właśnie utytłał to wszystko w złożonej symbolice, skropił tą meksykańską duchotą, polał pożądaniem i dodatkowo wzbudza w widowni zachwyt technologią, bo te zdjęcia w filmie naprawdę rezonują kapitalnie, i w wielu momentach podczas seansu miałam takie wrażenie, że w zasadzie historia, jako taki fabularny ciąg, wiesz, od punktu A do punktu B mm -hmm. i tak dalej, to ona tutaj nie jest ważna. Istotna jest ta forma, te przekroczenia, te symbole no, a, i to jest właśnie coś, co może być nie dla każdego widza czytelnego. Znaczy, wiesz co, mogę się z tobą zgodzić, pod, pod, może tutaj podłączę pod to fakt, że nie mam zbyt wiele do zarzucenia temu filmowi właśnie technicznie. No tak. Pewnego rodzaju, bo to, że film ciągnie się, że jest powiedzmy osnuty, yy, powiedzmy dziwny, yy, właśnie taki powiedzmy w tym narkotykowym transie lekko, mm -hmm. to, to nie jest samo to to jest jakaś po prostu forma, która tutaj jest zrealizowana bardzo dobrze, tylko automatycznie przychodzi mi do głowy... Złote, złote powiedzmy przysłowie czyli w przerost formy nad treścią bo Bingo. jedno bez tak. drugiego nie może istnieć i musi się uzupełniać więc jakby możemy przekraczać jakiekolwiek granice jakkolwiek byśmy nie chcieli tylko czy mamy to robić dla samego przekraczania czy po to żeby przekazać coś bo właśnie tego przekazu powiedzmy czy, czy czegoś co teoretycznie mielibyśmy wyciągnąć więcej niż sam zachwyt nad tą formą być i jakby to jak najbardziej rozumiem, no to to jest, to jest ten dla mnie brał, powiedziałbym element brakujący, bo nawet ja bym totalnie kupił ten film, gdyby on właśnie zostawił nas w 100% w tym takim niedopowiedzeniu, gdzie my jesteśmy. Mhm. E, czy to jest rzeczywiście Meksyk, czy to jest jakaś, nie wiem, w ogóle jakaś wymyślona kraina, bo czasami obserwując tych bohaterów i jak oni żyją, ja takie mam wrażenie, że, że jakby to nie jest realistyczny świat, to nie jest realistyczny moment, no ale też jednocześnie ten film zostawia nam na tyle wystarczająco okruchów, elementów pojedynczych szczątków informacji, że jesteśmy w stanie to usadowić gdzieś w świecie i, i nawet w jakiś sposób do pewnego stopnia połączyć, czy nawet powiedziałbym wysunąć jakieś podejrzenia o co tutaj tak właściwie chodziło, przez co ja od razu powiem ci, że nakładam ludzkie oczekiwania, bo jeżeli mhm. oglądam film fantazji, w jakimś zupełnie nierealistycznym świecie no to dobrze, zakładam, że pohaterowie też mogą się zachowywać realistycznie. Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście historia w naszym świecie, to to już wpływa na moją ocenę czy współczuje bohaterowi, czy mu kibicuje, czy mu życzy jak najgorzej i mhm. tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też na przykład w moim przypadku, moim odbiorze bardzo mocno wydaje mi się zaważyło na ocenie, na odbiorze tego filmu. No nie tylko w twoim przypadku, bo film gdziekolwiek się pojawiał już na tym premierowym pokazie, na 81 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, 3 września zeszłego roku odbył się ten pokaz, no to już tam nastąpiło pewne przełamanie, jeśli chodzi o głosy krytyków, bo część rzeczywiście wyszła zachwycona, ale zdarzały się też buczenia na sali, więc no to już pokazuje z jakim tutaj rozstrzałem mamy do czynienia w Polsce. Premiera była stosunkowo niedawno, 21 marca bieżącego roku. Gutek Film wprowadził ten obraz na ekrany polskich kin. No i właśnie, no i Myślę, że czas zabrać się nareszcie za tę materię filmową, ale na początek krótki zarys fabularny. Tak jak chcę słusznie z, z odkrył. Rzeczywiście akcja queer ma miejsce w latach 50. w Meksyku i głównym bohaterem, który będzie prowadził nas za rękę przez tę historię jest William Lee. Będziemy podążali za porywami jego serca, ale także i potrzebami trzewi i nałogu, bo Lee jest homoseksualistą, alkoholikiem uzależnionym również od narkotyków. Spędza czas włócząc się po barach, prowadząc sarkastyczne rozmowy z ze swoimi amerykańskimi kumplami od kieliszka, no i poszukuje seksu. Ale właśnie pytanie, czy poszukuje seksu, czy poszukuje miłości, no to staje się takie niejednoznaczne w momencie, kiedy spotyka młodego mężczyznę, Eugina, żołnierza, który wzbudza w nim właśnie jakieś przeciwne uczucia. Czy to jest miłość od pierwszego wejrzenia, czy może tylko erotyczna fascynacja? No to dowiemy się z tej wyjątkowej długiej, podzielonej na trzy rozdziały podróży i właśnie od tych rozdziałów chciałabym zacząć, bo to też wydaje mi się dość ciekawe, że Gładanino rozpina tę historię od takiego aspektu właśnie realnego, bo ta pierwsza część, ten pierwszy rozdział, który ma miejsce w Mexico City, to powiem Ci, że on, pomimo tych filtrów kolorystycznych i jakiejś takiej zabawy kolorami, tym ziarnem, te, te, tego jak te lokacje wyglądają, to on wydawał mi się bardzo realny i stanowił taki bardzo zachęcający materiał, coś co sprawiło, że jednak oglądając te pierwsze pół godziny mniej więcej, stwierdziłam, że no, to będzie ciekawy, psychologiczny portret faceta w średnim wieku, który nie radzi sobie z przemijaniem samego siebie, ale i nadal mu się wydaje, że jest młody i może zwojować świat. No ale potem im dalej w las, tym bardziej zaczęłam stwierdzać, że robi się to coraz bardziej ciężkie i przypomina trochę dreptanie w miejscu. Bo nie wiem, czy ty też odniosłeś takie wrażenie, ale queer... Jest trochę chyba filmem o niczym? Znaczy, <grych> Prowokacyjne no, pytanie znaczy, na początek. Nie, znaczy, no, tak, jest to jeden z tych filmów, który można odebrać, że jest ni o niczym, ale dla mnie jest bardziej irytujące to, że znów teoretycznie domyślam się, jaka ma być ta nasza droga bohatera i rzeczywiście masz rację, te pierwsze ileś minut, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo nie pamiętam teraz dokładnie naszego bohatera, to jest takie wprowadzenie do człowieka no użyjmy, użyjmy tego słowa po prostu nieszczęśliwego, który gdzieś tak jest zawieszony w jakimś świecie, dla którego czas nie ma znaczenia, w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, e, gdzie po prostu, który egzystuje w jakiś sposób, który, który mhm. gdzieś tam odbija się od ścian i tak dalej i który ma może jakąś szansę, jakąś nadzieję na jakąś przemianę właśnie na spo, na, na, przez spotkanie innego bohatera, ale już wtedy to już wtedy mnie to nie przekonuje. Już U. wtedy, jakby od samego początku jest e, zasadniczy problem, bo ta fabuła teoretycznie powinna zmierzać w tą stronę, że nasza dwójka bohaterów się poznaje, w jakiś sposób ze sobą dogadują się, czy powiedzmy poznają się i, i, i próbują coś zmienić, ale nie, Jakby, szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam tych trzech aktów tak bardzo dokładnie, bo to... No może jednak, jak teraz o tym wspominasz, to rzeczywiście idzie bardziej w tą stronę psychodeliczną. Im dalej od, mhm. nazwijmy to, cywilizacji, tym dziwniej. Tak, tak, tak. Jeśli tak to można powiedzieć, bardziej dziewiczo. Ale rzeczywiście tutaj jest problem, bo mamy teoretycznie fabułę poszukiwania rośliny, tak? Gdzieś tam w głębi amazońskiej dżungli. Problem jest tylko taki, że bohaterowie to za bardzo, robią to dlatego mniej więcej, bo się nudzą, bo jeśli tak to można określić, bo to nie jest, nie wynika z jakiegoś ich zlecenia, badań czy czegoś takiego, tylko po prostu z chęci spędzenia przynajmniej jednej strony z drugą jak najwięcej czasu. Więc początek może rzeczywiście mógł działać jako, jako wprowadzenie, jako pewnego rodzaju, rzeczywiście mamy bohatera, który no nie jest zbyt sympatyczny i który będzie przechodził jakąś przemianę, ale... Drepta w miejscu to jest dobre określenie. No tak, bo ja powiem ci, że jak obserwowałam Lee w tych pierwszych minutach tego filmu, to tak łapałam się na tym, że to będzie naprawdę doskonały portret psychologiczny. Tym bardziej, że Gładanino rozgrywa to też wizualnie w bardzo ciekawy sposób, jako takie, no właśnie, tej przełamanie narracji. W pewnym momencie bohater mówi o sobie, że jest bezcielesny i my tę bezcielesność na ekranie dostajemy poprzez te, mhm. wiesz, te widmowe ręce, które tak, tak, próbują tak, tak. dotykać tę ukochaną osobę, jako taki właśnie symbol tego, co chcielibyśmy zrobić, ale gdzieś jednak jakieś blokady działają. I P problemem queer jest również to, że on od tej realnej, psychologicznej pierwszej części z czasem przekształca się w kinodrogi. No z czym ja akurat nie mam tak do końca problemu. Problem zaczyna się faktycznie w tym trzecim akcie, kiedy już zupełnie puszczamy się peronu i zanurzamy w tych wszystkich narkotycznych wizjach. Bo ja też tak rozumiem, co mi tutaj reżyser próbuje pokazać i do jakich wniosków próbuje mnie doprowadzić, ale też zastanawiam się nad tym, czy to musiało być w taki sposób. Oczywiście, zaraz ktoś tutaj może się odezwać, że skoro dostajemy adaptację Williama Barrowsa, no to on też był właśnie taki narkotyczny, ja to pokolenia bitników, no to oni właśnie byli tacy odurzeni, egzaltowani, wyzwoleni, ale tu jednak przez tę symbolikę i przez to, że w każdym z tych rozdziałów film wygląda inaczej i dochodzi do przeróżnych pęknięć, to ja mam problem, bo nie wiem, która z tych części jest tą właściwą, wiesz? Nie mm -hmm. wiem, która, na której powinnam się najbardziej skupić, żeby zrozumieć tę historię i tak jak przed chwilą podkreśliłeś, że widzisz tutaj drogę bohatera i pewną, pewne pragnienie przemiany, tak ja tej przemiany nie dostrzegam. Tak to znaczy, inaczej, ja, żeby nie było, ja zakładam, że taki był zamiar. O, w ten sposób. Okay. Jakby ja zakładam, że tutaj miała być ta przemiana, no ale tutaj trochę już, już chyba muszę do tego przejść, bo problem jest taki, że absolutnie... Na, tylko na papierze widzę jedną stronę, znaczy się Lee i jego powiedzmy teoretycznie przemianę, tak? że rzeczywiście uh -huh. Uh -huh. kontakt z, z młodszym mężczyzną powinien go w jakiś tam sposób przemieniać, tylko że nie robi tego tak naprawdę do końca, uh -huh. ale cały ten związek, użyję tak, żeby na, na potrzeby tej dyskusji, tak. ja go nie rozumiem, bo ani z jednej strony mamy postać Lee, który jest rewelacyjnie zagrany, absolutnie tutaj chylę czapkę z głowy przed Danielem tak, Krygiem, ale pokłony. za co po prostu mamy lubić Lee? Znaczy się e, jest, dobrze, to, że jest alkoholikiem, to, że jest narkomanem, ale ja przez cały ten film praktycznie w ogóle nie widzę jego chęci zmiany, nawet ze względu, nazwijmy to na tą miłość względem drugiej osoby. E, jest jakimś cudem, ja wiem, że to może jest to, że, że bardzo przyziemne, ale dla mnie to też w jakiś sposób denerwowało, on jest w stanie funkcjonować w, tych, w tym Meksyku. Nie wiemy, nie wydaje nam się, żeby gdziekolwiek pracował, a jest w stanie żyć sobie bez problemu, Bo ma mieszkanie, tak, jak podróżuje to, i i, jakby, mm -hmm. I tak naprawdę przez większość tego filmu on chce, nie chce być z e, Eugenem bo on jest e, zakochany, tylko dlatego, że trafił na atrakcyjnego młodego chłopaka pod kątem seksualnym, tak? I tak naprawdę do samego końca, no już końcówka sama teoretycznie nam pokazuje to jego żałowanie na późną starość i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony właśnie jest Eugene, który jest... Ja nie wiem, co o nim sądzić. Jakby, jakby nie widzę tutaj, nie wiem, takich prostych motywów jak szukanie osoby starszej, która jakby za, opie, zaopiekuje się nami, tak? Albo jakaś chęć pomocy względem e, Lee, bo jest mu go szkoda, bo sam Eugene też, no, czasami mam wrażenie, że on jest jakimś sexworkerem, jakby, który, który czerpie korzyści materialne z tego związku, bo przez cały film nie wiemy za bardzo dlaczego on to robi i pod koniec, kiedy już jest po tym całym sensie spiritycznym, narkotykowym i tak dalej wydaje mi się, że on jest zakłopotany, że trochę za bardzo się w to zaangażował i, i wycofuje się, no ale na samym końcu jeszcze film nam rzuca wątek, że Eugene jakiś tam, nie wiem, 2-3 lata później znów udaje się tam w centrum tej amazońskiej dżungli z jakimś wojskowym. Wiemy, że on jest byłym oficerem czy tam żołnierzem wywiadu, mm -hmm. więc czy to wszystko było jakąś intrygą, żeby dowiedzieć się o tym miejscu? No ale przecież Daniel Craig nie wiedział. I to jest ten problem. Ta relacja nie jest romantyczna dla mnie. Jakby, jeszcze z tego strony Lee mogę zrozumieć, ale Lee przez większość czasu zachowuje się jakby po prostu potrzebował kontaktu fizycznego, po prostu, a nie emocjonalnego. I znów będę się odnosił. Portret kobiety w ogniu to jest film, który absurdalnie dobrze pokazuje te początki związku dwóch osób. Mhm. Bardzo intymny sposób, bez słów, ale robi to rewelacyjnie. Podczas gdy w queerze, ja mam, ja pierwsze co mi, znaczy się, ja się dosyć mocno o tym zastanawiałem i najlepiej bym to opisał, że oglądam jakiś dziwny, toksyczny związek gdzie dwie strony nie chcą, nie potrafią porozmawiać właściwie na czym stoją, bo gdyby to był stricte związek oparty w jakiś sposób może na ja ci płacę, nazwijmy to w podróży i tak dalej, tak dalej, a ty ze mną jesteś, ale przemienia się w coś innego, no chyba o to chodziło, ale mhm. nie wybrzmiewa to dla mnie za bardzo w tym filmie, bo ani jednego, ani drugiego bohatera nie jestem w stanie zrozumieć, współczuć, znaczy, jakby to szkoda. Wiadomo, że szkoda widać, że... Szkoda, kiedy widzę alkoholika, na narkomana, ale też li nie jest sympatyczną postacią. Nie ma w żaden sposób mhm. jakiejś drogi, chęci chyba przemiany w nim w jakiś sposób, bo ewentualnie jest wykorzystywanie drugiej strony, kiedy ta okazuje trochę słabości i współczucia. Więc naprawdę ciężko jest towarzyszyć komuś takiemu w podróży, kiedy nie do końca jestem w stanie się połączyć czy zrozumieć tę stronę. Nawet jeżeli trochę, trochę wiem, że teraz pewnie wiele osób, które nas słuchają mnie zjedzą, trochę w mniej, w mocniej, ale trochę mam podobne e, znaczy przy filmie tamte dni, tamte noce miałem podobnie, ale trochę słabiej, bo tam też bardzo często, kiedy patrzyłem na swoją recenzję bardzo często czułem się, no dobrze, rozumiem waszą rozterkę, że jest zakazana miłość i tak dalej, ale trochę to wygląda jak narzekanie bogatego nastolatka, natomiast tutaj mam po prostu narzekanie osoby, która sama się doprowadziła do takiego stanu, nadal jest w stanie w jakiś sposób żyć, ale która za bardzo nie wykazuje tej chęci zmiany, przez większość filmu raczej, albo ta zmiana jest dosyć mocno niewidoczna Mm -hmm. no, z Kraigiem jest tak, że on faktycznie ten William Lee to jest taka postać bardzo antypatyczna i to jest rzeczywiście człowiek, którego bardzo trudno polubić, chociażbyśmy chcieli, bo no, siłą mm, rzeczywiście jakiegoś empatyzowania z bohaterami filmowymi no, jest to, że czujemy do nich jakąś sympatię, gdzieś w jakiś drobny mikroprocencik samego siebie zauważamy, a tutaj jest to istotnie bardzo trudne. I teraz tak, nie mam problemu z tym, że gościu jest niedolubienia, no bo czasami też zdarzają się tacy bohaterowie, którzy faktycznie y, są niemiłymi osobami, a jednak jakoś tam za nimi podążasz, jesteś ciekawy. No tak, tak, no, tak, tak, tak, tak. Ale problem mam, właśnie główny problem tego bohatera to w, w moim odczuciu jest to, że on nie przechodzi z żadnej drogi y, i zakładając, że jednym z wiodących tematów filmu Queer jest niespełniona miłość i takie uczucie, które nie może się ziścić i za kończyć happy endem, no to ja mam po raz kolejny wrażenie takiego dreptania w kółko, przebierania nogami w miejscu. Bo Lee jest takim bohaterem, który ze swojej orientacji robi trochę argument na wszystko uh -huh. i nawet y jeśli jest to rola zagrana kapitalnie, to ciężko mi trochę uwierzyć w takiego bohatera. Rozumiem, o co chodzi, rozumiem, co to ma wnieść, ale emocjonalnie jednak mocno się z tym rozmijam. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że Lee w tej swojej pozie, i to też jest w ogóle ciekawy aspekt tego filmu, ja się złapałam na tym teraz, krótko przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać. On w tej całej swojej pozie wydaje mi się bardzo nudny z tego powodu, że jest już określony, jest facetem bez tajemnicy. Jak na kogoś kogo oczami obserwuje świat, to raz to działa na mnie lepiej, raz gorzej. I on jest naprawdę bardzo irytujący, bo o ile w portrecie Kobiety w ogniu, tak jak słusznie zauważyłeś, bardzo dużo rzeczy jest rozgrywanych na niuansach, na ciszy, na spojrzeniach, mhm. tak tutaj intelektualne dysputy, <grych> które początkowo, przyznaję, wydawały mi się naprawdę ciekawe, to z czasem zaczęły mnie tak męczyć, że no miałam ochotę po prostu trzepnąć tego bohatera, żeby się nareszcie zamknął. A ja się totalnie zgadzam, bo to jest takie dyskuty, które dysputy, które może byłyby imponujące, gdyby były prowadzone na jakichś dyskusjach na uniwersytetach, gdyby to była jakaś chęć zmiany, a tu jest po prostu narzekanie, za przeproszeniem stary wujas na weselu przy kieliszku gada jak to powinno być i tak dalej, i tak dalej, bo kiedyś w czasach PRL-u pojechał do Turcji i on widział świat i tak dalej, i tak dalej. jakby, mhm. No właśnie to jest ten liże, nie jestem, w stanie go, czy nie jestem w stanie go podziwiać, jakby nie jestem w stanie widzieć, bo ja widzę od samego początku widzimy raczej upadłego człowieka, mm -hmm. co samo w sobie nie jest złe, tak jak zaznaczyłaś. To nie jest tak, że każdy bohater, którego obserwujemy w filmie ma być, być lubiany. Mm -hmm. A absolutnie nie. Tylko, że Lee jest właśnie nudny. Jakby jest... No. Widzę, że potrzebujesz trzech rzeczy tak naprawdę. Alkoholu, narkotyków i seksu. I, mm -hmm. i, i tyle. I, I już. I... Może gdyby rzeczywiście to był punkt wyjścia do jakiejś przemiany, gdyby rzeczywiście była wynikało to z jakiejś przeszłości, ale tak jak mówisz, my wszystko o nim wiemy i film więcej nam nie dodaje. My nie, my nie dowiadujemy się, że na przykład, nie wiem, w młodości już najprostsze jakieś wątki. Ktoś go, nie wiem, molestował, albo miał jakieś nieszczęśliwe dzieciństwo, albo coś się wydarzyło w jego życiu. nie no wiem. On tam trochę mówi o rodzinie, wiesz, on trochę mówi o odrzuceniu. Pamiętasz tę scenę z takim dziesięciominutowym monologiem, kiedy on opowiada o tym, że w mojej rodzinie od zawsze panowała klątwa, wisiało nad nami A, przekleństwo. Było coś. To się nazywał homoseksualizm. z tego powodu wyjechałem, wiodę takie życie, jakie wiodę, Ta, i tak dalej, tak, i tak dalej. Tylko... Ale z drugiej strony, on właśnie, wydaje mi się, że w tej scenie on się pięknie przed nami odsłania, ale mimo wszystko przybiera pozę i potem na drugim biegunie, kiedy już zaczyna coś we mnie po prostu drgać i odczuwam, że oj, ten bohater jednak no, jest samotny, jest nieszczęśliwy, jest takim trochę trochę może pośmiewiskiem z powodu tej swojej desperacji w poszukiwaniu kontaktów, no a Aha. potem chodzimy do kuriozalnej sceny z pomysłem na danie z prosiaka i po prostu ja mam no, nie cierpię gościa, nie? No, nienawidzę. <głos> znaczy, jakby totalnie się zgadza i w tym wszystkim właśnie tak dooko znaczy dookoła, no w centrum jest Eugene, który jest nie, mo nie, nie mogę powiedzieć, że on jest źle zagrany. Ja za bardzo nie wiem, co on ma grać. Jakby cały czas przez większość filmu po prostu wbijałem sobie do głowy, żeby jakiś to w sposób dokleić, że on jest szpiegiem. Że on po prostu, nie, tylko że znów Lee o tych całych e, e, korzeniach, czy tam roślinie dowiedział się z gazety, przynajmniej tak nam mówi. Mhm. Więc... To też nie jest jakaś wiedza sekretna. Więc nie wiem, no bo jakby gdyby rzeczywiście to było całe knowanie, spiskowanie, że wysyłamy agenta, żeby wykorzystał wiedzę tego zapijaczonego intelektualisty, żeby go doprowadził i po drodze dochodzi między nimi do jakiejś relacji. A potem jedzie tam z żołnierzem i wracają no to... do Stanów i robią próby. No i znaczy, inaczej. No i jest, brzmi to jak fabuła jakiegoś no, tak. filmu, ale czy to jest ten film? Nie wiem. Nie. I nawet nie, nie irytuje mnie fakt tego, że do końca nie wiem, bo filmy, które zostawiają nas z niedopowiedzonymi rzeczami, też mogą być jak najbardziej w porządku, ale w tym przypadku mm -hmm. to nie działa. Po prostu. No, w rolę Eugena wciela się Drew Starkey i faktycznie tutaj o ile on przepięknie się prezentuje na ekranie, to, to faktycznie tutaj muszę się z tobą zgodzić, że nie do końca wiem, co on ma odgrywać. Chociaż też wyda mi się mm, fascynującym bohaterem, ale też no, zredukowanym do tego piękna, Nie i tak, zrobienia tak. tych czarujących min. I tak całą właśnie, całą właśnie główną tajemnicą tego filmu wydaje się być finałowa deklaracja, którą właściwie mogliśmy podejrzewać od początku. nie Ten szczyt drogi, ten moment, kiedy Alerton przyznaje się do czegoś, to jest ten święty gral właśnie poszukiwań, bo roślina, o której Sev wspomina i te całe narkotykowe wizje, mają doprowadzić do telepatii, do takiego ostatecznego, tak. emocjonalnego, umysłowego, bezcielesnego właśnie połączenia się z ukochanym najbliższym nam człowiekiem, żeby dowiedzieć się, co on tak naprawdę na nasz temat myśli. I tak jak słusznie zauważyłeś, to, wyczekiwanie objawieni, to wyciek, wyczekiwane objawienie jest, ale motywacje też pozostają dla mnie tajemnicą. Ten cały proces wykorzystywania emocjonalnego i materialnego już później w zamian za jakieś nie wiem, towarzystwo, usługi seksualne, wyżebraną uwagę, to może być coś fascynującego i ja mam wrażenie, że tam się coś kryje, ale nie do końca wybrzmiewa to w taki sposób, w jaki bym sobie tego życzyła. Eugene zresztą wydaje się też bardzo ciekawy z tego względu, że jest nieobyty w tym świecie i podczas tej wspomnianej chociażby sceny z Prosiakiem, która bardzo, podczas tej rozmowy o Prosiaku, to ona bardzo fajnie pokazuje charaktery tych dwóch osób. To on się mhm. wydaje trochę czekać na zachowanie lizy, swoją reakcją, tak jakby chciał się może trochę mu przymilić, jakby nie miał własnego zdania, o co tutaj chodzi. No, ale, ale... właśnie i znów wraca do mnie przymilić się, przypodobać się, bo Lee jest dla niego źródłem informacji. Jakby to, to już nie jest moje żartowanie z tego, że Daniel Craig był Bondem, tylko no przez część tego filmu tak się czuję, że tu jest... No nie wiem, no bo jak ktoś mi rzuca jeszcze motyw, że tą rośliną są zainteresowani Rosjanie. No mamy lata 50., no on był, jest byłym szpiegiem. jakby I to też... no to, Dla mnie to nie świadczy dobrze o filmie, skoro takie teorie pojawiają się w mojej głowie w momencie, kiedy teoretycznie powinienem skupać się na relacji dwójki bliskich sobie osób, tak? Mm -hmm. Na poziomie emocjonalnym, fizycznym i tak dalej. No ale to, wiesz, tutaj też ten element manipulacji i ten charakter zainteresowania na postacią Lee, to, to ja jednak bardzo chcę wierzyć w to, że to ma inne podłoże, bo ciekawe no te, jest... No też, też chciałbym... <laughs> jest to, że w przeciągu właściwie malutkiego błysku z uważnego, podekscytowanego faceta, nagle przeobraża się w kogoś bezwzględnego i takiego bez zainteresowania jakiegokolwiek. Nie? On trochę też udowadnia, że jest taką osobą, która nie do końca wie czego chce, jest rzucona w to środowisko, może trochę sam nawet zdecydował, że będzie konkretnie tu i teraz i tak tak płynie sobie, nie? Taki jest niesiony, niesiony mhm. tym prądem, no i ostatecznie może doprowadza go to do czegoś dobrego, ale też zastanawiam się, bo no, warto podkreślić, że jak w przypadku większości tworów Luki Gładanino, ten film początkowo miał zupełnie dłuższy metraż, miał być dłuższym filmem. Ta wersja pierwotna trwała 3 godziny i 20 minut. O, I bardzo ciekawe jest, to, to gorąco polecam i tobie w sumie Sef też, yy, zerknąć do dostępnego w internecie scenariusza yy, tego filmu, bo wydaje mi się, że tutaj jednak na rzecz właśnie operowania formą i pokazywania tych wizualnych fajerwerków, odpadło bardzo dużo takich emocjonalnych interakcji pomiędzy tymi facetami, czegoś co pogłębiłoby nam tą, tę więź i też właśnie odpowiedziało być może na twoje pytania które, i, te, i te wątpliwości, które formułujesz. Tak? Być, być może, bo jeżeli rzeczywiście mamy ponad godzinę, pra, ponad godzinę materiału dodatkowego, mhm. no to to tak. To, to, to, to, to, to, to, to, <grywa> może to byłby zupełnie inny film. No ale queer jest też... I, i, I tak się zastanawiałam, czy ty też tak to odebrałeś, bo my tak dużo mówimy właśnie o miłości, o relacji, o y, y, y, y, y, poczuciu kontroli, jakiejś takiej sprawczej siły nad kimś, ale y, y, w, y, jednym z ciekawszych aspektów tego filmu wydaje mi się pytanie o istotę przemijania i takie zapasy człowieka z czasem. I fantastyczne jest to, że Daniel Craig w tym w filmie zagrał właśnie w tym momencie, teraz, mając mhm. tyle lat, ile ma, bo na początku filmu w ogóle jest takie kapitalne ujęcie zegara, który no, stanowi właśnie symbol tego uciekającego czasu i tego, że nasz bohater tak jak to niektórzy recenzenci pięknie określają, traci już ten termin swojej przydatności do spożycia. Już się kończy. Oczywiście, Ta prawda tak. jest bardzo bolesna. On cały czas, tym bardziej bolesna, bo on nie szuka atencji kochanków w swoim wieku, tylko poszukuje młodszych, co sprawia, że w niektórych sytuacjach zachowuje się naprawdę jak taki stary dziad, narażając się na śmieszność i odrzucenie, co znaczy, systematycznie bierz, akurat... go niszczy. Nie? I znaczy, powoduje jest... alkohol, narkotyki, to wszystko. To akurat wydaje mi się jeden z takich najpodstawowych elementów tego filmu, które od razu widać, jakby, jakby tutaj rzeczywiście, Aha. ale też ta jego bardzo czasami taka wręcz dziecięca frustracja, kiedy ta druga strona nie reaguje, bo tam jest jakaś scena, że na przykład um, Eugene wchodzi do baru, Lee wchodzi za nim, siada przy e, tam barze, zamawia Krania jakąś tequilę. Jest... Ale tak, a tamten siedzi bezczelny, siedzi z jakąś kobietą i gra w szachy i po prostu Lee wypija jeszcze dwa drinki i obrażony wychodzi z baru, tak, cały zdenerwowany, a inni, inni powiedzmy członkowie tej społeczności lokalnej, no po prostu no patrzą na niego z politowaniem, tak, I Wy rzeczywiście to jest akurat... I znów, sam punkt wyjścia w tej formie absolutnie jak najbardziej. I kiedy dostajemy to na początku filmu, no to ja, ja sobie tak czuję, no okej, okay, dobra, jest facet, który nie chce do końca pogodzić się z tym, że, że zaczyna, czy już jest w swojej drugiej połówce życia, że jego Określając tak bardzo teatralnie jego gwiazda zachodzi, tak? że, że Po prostu. I okej, okay, bo, bo to jakby w żaden sposób nie zaskakujące, można było się tego spodziewać, tylko że no im dalej w tą dżunglę, tym, tym mniej widać. No to też, ja, no, no właśnie, bo ten film jest naprawdę bardzo mocno pęknięty nie? i to, to, to, to, że ja widzę właśnie te kompleksy, tą samotność, jakąś nienawidź do samego siebie, być może nie do końca pogodzenie się z tą orientacją, a jednocześnie robienie z, się, z siebie jakiegoś tam a, widowiska trochę, to wszystko jest tutaj czytelne, ale no, ja tak nie do końca jestem w stanie zdiagnozować może mój problem z tym filmem. I tak się wielokrotnie myśląc o tej produkcji zastanawiałam, czy to jest mój problem, czy to jest problem tego filmu, że, że jednak nie, nie, nie zadziałał w taki sposób, jaki powinien. A jednym z powodów, dla których nie zadziałał jest właśnie to, że później no dostajemy ten rozdział drugi i trzeci. To jest dopiero ciężka przeprawa. <śmulacje> <śmulacje> to jest dopiero coś, co... No, ja bardzo lubię filmy, które są odrealnione i często sięgam po takie produkcje, w których jest bardzo dużo jakichś narkotycznych tripów i takich no, sekwencji onirycznych. Ja lubię dekodować takie rzeczy. Mhm. Te wszystkie, wiesz, halucynacje i tak dalej. Ale oglądając queer, odnosiłam Często wrażenie takie, że no dobra, no jest taka sekwencja, tutaj się naćpali i coś tam. No i co z tego? Już to widziałam. Czemu to ma służyć? Znaczy, ja ci powiem tak, że tutaj najbardziej um, z takich... Najbardziej rozbity pod kątem odbioru Byłem przy scenie Kiedy oni już są w tym transie Finałowym nazwijmy to w ten sposób mm -hmm. I kiedy mamy Z jednej strony bardzo Dobrze, ładnie, przekonująco Technicznie zrobiony Efekt łączenia się w jedność, jakby jak te ich ciała się przenikają, się przenikają. I, i technicznie to jest rewelacyjnie. Tylko z drugiej strony. Jakiś taki taniec, nie? Tak, no. tak. Jakby, tylko, że z drugiej strony to jest taka bardzo prosta symbolika, która jest przeciągnięta i cała scena stara się pokazać, jak bardzo to jest e, głębokie, kiedy to nie jest. Jakby no to jest najprostsza alegoria, najprostsza rzecz, jaka może być, jeżeli chodzi o symbolikę. No i też fakt tego, że Pierwsze pierwsze pff, godzina 45 filmu, no nie przekonuje mnie do tego, że oni odkrywają coś niesamowitego, sprawia, że znów, forma może i rewelacyjna, forma może jest i piękna, tylko tylko, że to musi czemuś służyć, a tutaj mhm. aha, czyli oni przeszli całą drogę i jednak okazuje się, że coś między nimi może być, no jakby no, no, no super drogi filmie, tylko że to mniej więcej spodziewałem się od, po pierwszych 20-30 minutach, albo kiedy Daniel Craig pierwszy raz zaproponował, że polećmy tam razem zwiedzać Amerykę Południową. Mhm. No to co cię przekonuje? Czy jest w tym filmie coś yy, poza jakby kreacją Craiga, bo tutaj możemy się naprawdę zgodzić, że zagrał fantastycznie yy, i sama jego obecność na ekranie, chociaż czasami, tak jak wspomniałam, mam z nią problem i się wkurzam na tego bohatera bohatera, to jednak Ale znów, wkurzasz się, wkurzasz się na bohatera. A nie, nie na aktora. aktora tak? tak? I, I żeby tutaj było, jakby nawet najbardziej chyba irytująca dla mnie postać w tym filmie, czyli e, przyjaciel Lee, ten w okularach, który za każdym razem narzeka, że jakiś jego kolejny kochanek na jedną noc ukradł mu hmm, no coś z mieszkania, tak, tak, tak. który sam jako postać jest strasznie irytująca, e, ale znów, wszyscy którzy robią kawał rewelacyjnej roboty. Film jest... Piękny, jakby mogę nie lubić, czy nie przepadać za filmami Luka, ale mimo wszystko wyglądają one rewelacyjnie i z technicznego punktu widzenia tylko i do jednej rzeczy bym sobie mógł się przyczepić, bo, bo to troszeczkę mnie wybiło, czasami dobór piosenek jest niesamowicie dziwny, bo kiedy na przykład Lee po raz pierwszy spotyka Eugina i zaczyna lecieć Nirvana, to jest takie... Eee... A to jest akurat połączenie z Barołem, bo Kurt Cobain y, bardzo cenił sobie dobrze. twórczość Williama Barrowca, okay, więc dobrze. tutaj jakby to... No. Dobrze, to czy wiesz, bo ja byłem trochę przyzwyczajony, bo ta scena była pokazana w trailerach i aha, tam jest aha. zupełnie inna muzyka, taka bardziej oczywista tak, do tak, tego, tak. Więc, więc ja byłem takie, okej, okay, wow, wow, wow, co to robi wano jakby i też później niektóre te piosenki były takie e, dziwne, ale nie, na przykład tak jak bardzo często w recenzjach się pojawia ta duchota, to up pał gorąc Meksyku dżungli, mhm. czuć to z ekranu. I to jest świetne. I to jest, to, jest, to jest absolutnie rewelacyjne. I to odrealnienie Meksyku. Tego Meksyku, który niby jest, ale trochę mamy wrażenie, że nie istnieje w naszym świecie. Więc to są aspekty, które zdecydowanie m, podobają mi się. Jakby ten film jest, jest dobrze zrobiony. Jest ładnie zrobiony. A, ale znów... Piękne opakowanie z pięknymi aktorami, którzy robią kawał dobrej roboty aktorsko, mm -hmm. ale który nie, nie, nie trafia do mnie. Nawet nie mogę za bardzo z, z czystym sercem powiedzieć, że okej, okay, nie rozumiem tego filmu, albo nie jest to film dla mnie, ale doceniam. Bo bardzo ciężko jest mi to powiedzieć z pełną szczerością. No, no nie, będę, nie będę kłamał i jestem święcie przekonany, że moja recenz moja ocena Wynika w dużej części z tego, że no nie zrozumiałem tego filmu. Może, tylko, że jakby jest pewnego rodzaju, przez większość tego filmu czułem się w ogóle niepasujący do tego świata. Jakby brakowało mi tego kontekstu. O, to jest to. Też na przykład zastanawiałem się, czy, czy całe ukazanie tej społeczności LGBT w tym Meksyku jest jest w jakiś sposób alegoryczne, jest dosłowne, w jakiś sposób to odbierać i na przykład jestem bardzo ciekaw, jak osoby homoseksualne odbierają ten film, w, w, w jaki sposób do nich to trafia, więc yy, no, ale z mojej perspektywy po prostu jest to trochę niewypał. Jest to film, który widzę te elementy, widzę te kawałki w założeniu, które miały działać, ale nie działają i i trochę chyba rozumiem, bo podobno Daniel Craig nie jest zadowolony z odbioru tego filmu, że film tak naprawdę nie został w ogóle doceniony nagrodami, bo w, patrz, pamiętajmy, że w sezonie Oscarowym on w ogóle przeszedł bez echa, bez żadnej nominacji i tak dalej, więc no nie, no, nie, no, nie, jest, nie jest to temat na pewno dla mnie. No, to myślę, że sporo widzów będzie miało podobną konkluzję po, po tym filmie. Guadagnino jak zawsze ma swoich stałych współpracowników, którzy pojawiają się także przy tej produkcji. Justin Kurcik jest odpowiedzialny za scenariusz. Sayon był Mug de Prom, odpowiedzialny za zdjęcia, no i zdjęcia są naprawdę fantastyczne. Scenografie mm -hmm. też są ciekawe. Sam fakt, że oni zbudowali ten e, Meksyk w studiu Cinecita <laughs> w we Włoszech, że to jest cał, całkowicie od podstaw stworzona scenografia, to naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Ale ja tutaj też mam problem, bo yy, yy, wielokrotnie w trakcie seansu łapałam się na tym, że to jest wszystko takie sztuczne, teatralne, takie odrealnione. Ja rozumiem, że w przypadku filmu, w którym kluczowym elementem są właśnie te narkotyczne wizje, te halucynacje i to właśnie odrealnienie świata, no to pewna sztuczność musi się wkradać, ale jednak czasami naprawdę łapałam się za głowę, patrząc na, na, na scenografię i ta, ta, ta dżungla w, w, tym, w tej finałowej sekwencji, pomimo właśnie tej atmosfery, którą podkreśliłeś i tego, że czuć tę duchotę, czuć to ten ciężar, ten gorąc, to wymemłanie bohaterów wysunujących się mhm. po, po, po tych przestrzeniach, no to jednak trochę takie wszystko jest plastikowe i ciężkie. Odnośnie efektów to ta wspomniana przez ciebie scena przenikania się ciał, to ja początkowo ojany, złapałam się za głowę i stwierdziłam, że matko, jakie to jest jednak yy, takie, takie za bardzo wprost. No właśnie, bo Gładanina też stawia na przedziwną symbolikę, bo bardzo dużo elementów tego filmu jest faktycznie taką wiedzą tajemną trochę, nie? Dla kogoś, to na przykład czytał Beroca, no to rozpozna, że tam pojawiające się dżdżownice, robaki, no że on był zafascynowany owia, owadami, więc, więc to jest jakby ten kierunek. A, tak, tak, to te, te no. jest właśnie, te, te, czy tam dżdżownica, czy szczypawica, nie wiem, co to jest. To, to jest motyw, którego nie, nie, ja nie zrozumiałem, nie będę kłamał. No, no to, to ma to w, związek właśnie z pewną fascynacją autora owadami i no, Gładanino odrobiwszy lekcję, bo przecież czytał tę książkę Wielokrotnie po raz pierwszy jako nastolatek, już wtedy obiecał sobie, że zakranizuje ten materiał, że ożywi. Ale to jest naprawdę ciężka sprawa, żeby taką odjechaną i szaloną prozę przenieść. No i właśnie, z jednej strony masz te poukrywane sensy, tę trudną do zdekodowania symbolikę, a potem dostajesz taki moment, że się ciała bohaterów sklejają. To też jest takie, do, wiesz, dwuznaczne. No tak, nie? Tak, tak, tak, albo tak, idziemy oczywiście. w to wszystko takie rozbuchane, wyegzaltowane, albo w dosłowności. I ta w ogóle też finałowa scena wydała mi się mimo wszystko bardzo dosłowna. Ten moment z zabawą, pistoletem, trącanie szklanki z głowy Eugina, no to też... A o Jezus, jeszcze to było. Od... Zapomniałem o tym, całe to oko patrzące <śmiech> przez szybę i o matko, ja zabiłem go, znaczy się symbolicznie go zabiłem, czyli odrzuciłem. Znaczy no, zabił później... go też dosłownie, bo to też jest, to akurat pamiętałam, to tu się mogę pochwalić, że tak? podczytując trochę biografię Barocca w minionych latach, jak zaczęłam czytać jego książki, to jest tam właśnie wspomniane, że on też zabił swoją żonę. Okay, strzelając... No dobrze, ale. No tak. to wiesz, ale w samym filmie to wygląda tak, jakby on e, czuje się winny, że zabił swojego kochanka, odrzucił go, czy tam mhm. coś w tym stylu. I potem na samym końcu stary, nazwijmy to Daniel Craig, wraca do miejsca, gdzie znalazł swą miłość i przytula się do tam łóżka czy czegoś. No jakby. O matko bosko, Strasznie jakby. To, nie jesteś. Czy nie, to już było taki moment, no dobra, tak, jest ci smutno, czy już mogę wyjść z kina. Więc jakby. Ja przepraszam, może ja jestem mało wyczulony i tak dalej, ale... No po dwóch godzinach filmu i jeszcze dostawszy przedtem taką naprawdę odjechaną sekwencję, bo jak ty w ogóle oceniasz te wszystkie sceny w dżungli? To w ogóle ta postać doktor Cutter w tym filmie jest bardzo dużo kampu i bardzo dużo takich przegięć. Z jednej strony on stara się być taki no, bardzo stylowy i intelektualny, ale wiesz, dostajesz tego krega, który też w niektórych sytuacjach dopuszcza się trochę parodiowania, jakiejś autoparodii mhm. nawet, takiego zachowania no właśnie niedojrzałego chłopca z tymi uśmiechami, jakimś łapaniem się za twarz w, w, w dziwnych momentach. No i dostajemy jeszcze tę postać y, pani Botanik siedzącej w dżungli, która też wydaje się być właśnie odrealniona, to mało powiedziane. Ona jest jakby wyjęta z zupełnie innej rzeczywistości. Znaczy, ona akurat to czy ona mi się podoba, bo z jednej strony jest rzeczywiście wyjęta z tej rzeczywistości, ale ona jest, by to powiedzieć, najsensowniejsza z naszej trójki. Już nie liczę tam jej męża, bo jej mąż po prostu jest w tle i tyle. I jej mąż w ogóle to też podpowiem. Lizando Alonso, reżyser. Niedawno w, jego, w kinach można było obejrzeć jego film Eureka. I to też jest ciekawe powiązanie, bo on w swojej twórczości bardzo dużo operuje tematami duchowości, duchów jakichś wędrujących bytów gdzieś tam w przestrzeni, tej metafizyki całej. i no, pojawia się w takim kontekście. Okej, okay, no dobrze. E, okay, niech, niech będzie, ale wiesz, ona cały czas rzeczywiście jest dziwna. Ale mówi konkretnie. Mówi o tym, że rzeczywiście prowadzę te badania. Jestem, wytłumaczę wam o co chodzi z tym narkotykiem. Jakby jest takim, jakby to powiedzieć, weteranem rzeczywiście tej społeczności, która połączyła się z tą społecznością, czy tym miejscem, mhm. ale, ale jakby jest doświadczona i rozumie co tu się dzieje. Więc jakby ona akurat w całym tym towarzystwie, przynajmniej miała jakiś charakter, <grym> w jaki sposób mogłem ją odszyfrować i, e, i funkcjonowała ona dla mnie po prostu jak, jako ten taki przewodnik, który wie wszystko o tej krainie i przybyli do niego ludzie z zewnątrz, którzy chcą szybko coś zyskać. I ona w ogóle pod bronią też, nie? Ona też celuje w nich no. wielokrotnie pistoletem, więc ta twoja szpiegowska teoria może mieć trochę racji. Ale znaczy nie, no to, to, to jakby się, ona czymś... dosyć sensownie mówi, że, że tam ci przemytnicy, jakieś bandyci i tak dalej, no bo pamiętajmy, mm -hmm. że ona mieszka w środku niczego, tak? Więc, tak, a, tak, więc to jest to, ale akurat jej postać to jest taki trochę spiritystyczny przewodnik, trochę ten, kto ma ich który nawet z nimi nie walczy, na zasadzie nie przekonuje ich, żebyście tego nie robili. Tylko, tylko... ostrzega, że otworzycie drzwi i do, do, już nie do, będzie Dokładnie. Ja, ja, ja, że tak powiem, reklamacji nie przyjmuję, tutaj macie, <śmiech> róbcie co chcecie. I jakby to, to jest w porządku. Jakby to mi to odpowiada, może to, to, to sobie funkcjonować, bo nie jest to aż tak istotne. Też nie będę kłamał, ona nie odgrywa tutaj kluczowej roli, bo... bo, bo. Historia tak naprawdę skupia się na tej naszej głównej dwójce. Ale to też jest piękne, że wiesz, w całym tym poszukiwaniu yy, ajałaski to też dochodzimy do takiego trochę absurdu i też pewnego rodzaju przełamania, bo z jednej strony masz właśnie panią biolog, która tak jak podkreśliłeś, mówi z sensem, naukowe, na no, naukowe rzeczy się powołuje, a jednak tkwi w tej dżungli i odprawia mistyczne rytuały jakichś właśnie pierwotnych ludów, więc z jednej strony nauka, z drugiej strony duchowość. To, to jest kolejny wątek, który mógłby naprawdę fantastycznie wybrzmieć, gdyby, gdyby był w innym filmie, na przykład. No, no. No jakby, znów, to czy, przy czym ja jakby nie zwracam na nią uwagi z tego względu nie dlatego, że jest źle zrobiona, tylko jest dosyć standardową postacią, jeśli tak to mogę powiedzieć. Jakby mówię, jakby e, rzeczywiście to jest oh, ten, ten intelektualista ze Stanów Zjednoczonych, który okazał się być godzien tej, tej dzikości, tej inności, te, tego, tego czegoś, co do końca nie można wytłumaczyć, co, który nauczył się skromności. Wiesz, to jest taki... To jest częsty motyw w jakichś filmach takich e, związanych z podróżowaniem, uh -huh. odkrywaniem. To jest tego białego naukowca, który z, utożsamia się, czy powiedzmy połączył się z lokalną społecznością i okazał jej szacunek uh -huh. i jakby stał się jednym z nich. Więc więc jakby dlatego nie krytykuję tej postaci, tylko po prostu dla mnie ona jest dosyć oczywista, jeśli tak to mogę powiedzieć, do odczytywania. A jeszcze a propos muzyki, bo to też odnośnie tego chciałam dwa słowa powiedzieć. Mnie akurat w te wtrącenia współczesnych czy tam znanych mi utworów, robiły dobrze w trakcie tego seansu, mm -hmm. bo no, to one też się pojawiają w naprawdę dobrych scenach wykorzystanie New Order i piosenki Leave Me Alone no to jest w ogóle kapitalny moment, dla mnie to jest pik w ogóle tego filmu no i zaraz na drugim miejscu postawiłabym wspomnianą przez ciebie Nirwanę ale właśnie, queer to nie tylko piosenki to także muzyka Trent Nareznora i Atticurusa Rosa, czyli no stałych jakby tutaj już ziomali Luki Guadagnino i powiem ci, że tutaj jestem rozczarowana Trochę, bo tak jak wszyscy zachwycaliśmy się w mniejszym lub większym stopniu ścieżką dźwiękową na przykład do Challengersów, która była jakaś i mm -hmm. gdzieś tam... nie był, Była kluczowa, bym powiedział, w ale pewnych momentach. Tak Właśnie, to jest, to jest w ogóle super, bo ona w paru momentach trochę dominowała nad fabułą, ale jak sobie myślę, im częściej sobie myślę o Challengersach, im bardziej sobie ten film wspominam, to moja ocena rośnie w stosunku do tego pierwszego seansu i ta muzyka jest naprawdę charakterystyczna kawa powiązana ze scenami. Natomiast w przypadku queer, tej produkcji, która właśnie powinna z jednej strony być tak, szalona, odjechana, więc no, trend Reznor, hej, pięknie pasuje. A, powinna być też trochę, i niektórzy recenzenci mówią o tym, że jest taka liryczna, nostalgiczna, taka o, uduchowiona, romantyczna i co tylko. Natomiast poproś mnie o zanucenie jakiegokolwiek motywu z tego filmu, nie cholery, zanucę ci ja, mi ja, rwane. Ja, ja nie pamiętam muzyki. Jakby, no właśnie. Nie, nie było, to czy, już próbując wyciągnąć z tego komplement, nie pamiętam jej, ale też nie była, nie pamiętam dlatego, że nie była ani tak zła, ani tak dobra, po prostu coś tam brzdękało w tyle, ale ja totalnie i może w danych momentach, kiedy miała robić robotę robiła, ale no nie pamiętam, naprawdę. No, te, opo te opozycje są naprawdę przedziwne. Nie? Jakieś właśnie wymuskane kadry i brud zestawione w tym wszystkim, te brudne paznokcie, przeciągnięte potem ubrania, to wszystko zestawione z nie wiem pięknymi obrazami, ładnymi kolorami przedziwny jest ten film. I tak się zastanawiam też, i myślę, że to będzie też ciekawy pomysł na no, spontanowanie naszej, na, naszej rozmowy, bo trochę czuć jednak, że my się z tym filmem rozminęliśmy mimo wszystko i zastanawiałam się, dla kogo właściwie jest to produkcja. Jakbyś odważył się ją polecić komuś. Wiesz co, to ja ci powiem tak, ja paradoksalnie poleciłbym ją każdej osobie, która lubi ambitne kino Znaczy się, jeżeli wiem, że dana osoba mój znajomy e, potrafi obejrzeć filmy które nie do końca mu podchodzą albo które są dziwne że nie ogląda filmów tylko i wyłącznie takie, które gatunkowo zna i, i po prostu chce dostać zawsze to samo mhm. nie, nie krytykuję takich osób, żeby nie było ale po prostu jeżeli wiem, że ktoś lubi trudne kino to ja z miłą chęcią chciałbym, żeby ta osoba to obejrzała bo jestem ciekaw jej interpretacji. Jakby nie, i, dla wszystkich osób, które jeszcze nie oglądały tego filmu, które nas słuchają i które lubią inne dziwne, ambitne, artystyczne kino, naprawdę proszę obejrzyjcie i dajcie znać w komentarzach. Bo ja jestem ciekaw. Bo, bo może tutaj są elementy których my po prostu nie dostrzegamy. Mhm. Może y, ktoś ze społeczności LGBT znajdzie tutaj jakiegoś swojego świętego grala. Może ktoś, znów ktoś, kto jest powiedzmy po przysłowiowej pięćdziesiątce i czuje jakiś kryzys wieku średniego, bo też można to w jakiś sposób znaleźć. Albo ktoś, kto był w Ameryce Południowej czy w Meksyku i który doceni oddanie klimatu tamtego miejsca. Naprawdę jestem ciekaw, bo jak było jasno i wyraźnie słychać, no nie za bardzo do mnie przemawia ten film i chciałbym usłyszeć. Jakby Nie mówię, że moja ocena, że to jest film, który nie należy oglądać. Nie, należy oglądać na zasadzie właśnie, żebyśmy zrozumieli, bo może tutaj coś jest takiego, tylko co jest bardzo specyficzny film dla, dla specyficznej, wyjątkowej grupy ludzi, którzy, nie wiem, tak jak ty na przykład wyłapałaś o wiele więcej jakichś motywów, wątków, nawiązań mm. do autora y, książki, do, do innych twórców itd., itd., bo jest to film no, nie, ciekawy w swojej dziwności. W ten sposób bym powiedział. Mm -hmm. No a jak go interpretujesz? Dla, dla, co co dobrze, dla ciebie Jeżeli już miałbym, moim zdaniem jest to przekombinowana, przeintelektualizowana historia, która nawet nie jest dobrze napisana starszego człowieka, który próbuje w jakiś sposób a, znaczy, który dostaje szansę od losu, którą marnuje nazwijmy to w ten sposób ta, ta, tak, bym, tak odczytuję założenie tego filmu który spotyka osobę, która wydaje mu się jego zbawieniem, a ostatecznie tym zbawieniem nie staje się ale to jest tylko moja interpretacja na zasadzie takiego bardzo mocnego dopowiadania sobie, jak teoretycznie ten film miał działać mhm. a nie działa no Ja też, jeśli miałabym tak się skupić na czymś, co jest mi najbliższe, no to jednak ta samotność, jakiś taki smutek, bo mm -hmm. my trochę sobie tutaj opowiadając o pewnych scenach odrobinka sobie śmieszkujemy, ale to wcale nie znaczy, że ten film nie działa na tym emocjonalnym poziomie. Faktycznie w queer jest kilka takich scen, które mnie bardzo mocno złapały za serducho. Ta wspomniana scena z New Order jest naprawdę no, jedną z najbardziej wyrazistych scen w ogóle bohatera samotnego totalnie i to, co Craig prezentuje na ekranie, te, to jego spojrzenie, to coś, co naprawdę zostaje na długo z widownią. Smutne jest, bo patrz, z jednej strony on funkcjonuje w takim miejscu, do którego uciekł, ponieważ był, miał, miał problemy spowodowane swoją orientacją seksualną, więc teoretycznie ucieka w kierunku wolności, ale ta wolność i tak powoduje w nim smutek, nie? I jakieś Aha. takie załamanie i ucieczkę w kierunku narkotyków, alkoholu. Więc to też można by wysnuć taki wniosek, że czasami wolność i tak pogłębia pustkę. No bo z jednej strony, Aha. kiedy możemy robić wszystko, no to na czym nam tak naprawdę zależy, nie? To Odnoszę też wrażenie, że z powodu... Te tematyki i jakiegoś takiego bardzo intensywnego, seksownego powawu w tym filmie, dla niektórych widzów mających problem z męską seksualnością, to też może być trochę skok na główkę do pustego basenu, ale... O, na, jak najbardziej. To czy Ja się tu zgadzam. Jeżeli ktoś nigdy do tej pory nie oglądał filmów związanych z gejami, to to nie jest pierwszy wybór, bo, bo rzeczywiście niektóre sceny są bardzo mocno fizyczne a, i, i to rzeczywiście może, y, może odrzucić. Ale, to, ale te sceny fizyczne są piękne powiem ci. Tak, ja tak, też tylko wiesz... Trochę oczekiwałam może, znaczy to jest gładanino, więc tu nie, nie możemy mówić o jakimś tam, wiesz, yy, pornografizowaniu yy, i... albo szokowaniu dla szokowania. To są naprawdę takie piękne sceny zrobione z wyczuciem. On już w tamtych dni i tamtych, no, tamtych nocach yy, zaprezentował yy, siebie z tej strony, że wie jak yy, pokierować aktorami, wie jak yy, skomponować kadr, żeby to wszystko oddziaływało. No i te momenty, kiedy... Yy, Craig z taką, nie wiem, jakąś wręcz religijną fascynacją dotyka swojego kochanka. To, mhm. z, to jest piękne i intensywne. I, i też m, nie jest to film wulgarny, bo m, m, czytając opinie niektórych osób, też złapałam się na tym, że być może oczekiwali oni właśnie jakiegoś yy, szoku, czegoś, yy, czego jeszcze w filmach po prostu nam tutaj na dużym nie, ekranie nie pokazało. Nie, nie, nie. nie, nie, no. nie absolutnie to nie, jest, y, to nie jest taka produkcja. Nie, nie. Nie jest, aczkolwiek e, s, nawet, używa, nawet porównując te dwa tytuły, Tamte Dni, Tamte Noce, mhm. Dla osoby, która pierwszy raz taką tematykę y, ogląda, to, to chyba będzie lepszy, powiedziałbym, punkt wejścia, jeśli tak to można nazwać. No bo tam też masz, wiesz, te początki, nie? Masz tam niedojrzałego bohatera, a tutaj Do... już jednak jest facet, który też tak. trochę operuje tą seksualną, z jednej strony seksualnym wyzwoleniem, ale też i może jednak wulgarnością w tym sposobie bycia i w no, jakimś takim... Otóż to. Nie? No czy jakby, żeby nie było, to też nie jest tak jak mówisz, to nie jest film, który jest szokuje dla szokowania i tak dalej. To ma sens, to, to ma założenie odniesienie w tym filmie, ale, ale, ale, ale no. Ale tak. Ale, ale jest trudny, jest rzeczywiście no jest, trudny. Jest, jest, nie, nie, na pewno jest trudny pod, pod wieloma względami i już nie, i po prostu w samej, w samej tematyce, co, co zakładam, że słuchacze wyciągnęli z tego podcastu. No to jeszcze na koniec jedno pytanie, bo ja już od razu, nawet nie muszę go formułować, ale odpowiem twierdząco sama sobie, że będę czekać, będę wyglądać kolejnej produkcji Luki Gładanino, bo też wydaje mi się on... Mm, jednak takim twórcą, który ma jakieś tam swoje ulubione tematy, które pojawiają się w jego filmach, stanowią takie no, punkciki, które można połączyć i zebrać to wszystko w jeden większy obraz, ale też fascynuje on mnie jako reżyser, jako twórca, jako wizjoner jako właśnie taki, taka osoba przełamująca niektóre granice i każdy z tych jego filmów jest inny. Jakby tak prześledzić sobie te chociażby wymienione przez nas na początku podcastu tytuły, to zauważymy, że pomimo dość krótkiego odcinka czasu, każdy ten film jest inny, jest jakiś, ma coś innego do zaoferowania i jest skierowany też w sumie do innej y, grupy, do innej widowni. Y, niekoniecznie Luka Gładanino ma jednego konkretnego widza, który będzie się wybierał na jego filmy. No właśnie, znaczy, a ty będziesz się wybierał? Czy na razie e, stał? Tak, to czy znaczy nie, nie, jakby będę ciekaw, bo to, to co powiedziałaś, że on ma filmy, bierzmy pod uwagę, że on w ciągu jednego roku z, w, w, zapremierowały dwa zupełnie moc, mocno, może nie zupełnie, mocno inne filmy, czyli Queer <laughs> i Challengers. Jakby dwa zupełnie inne podejścia, y, chociaż też mające dużo wspólnego jak najbardziej, ale więc jestem ciekaw, bo też jest to dosyć odświeżające, kiedy dostajemy twórcę, który no, ma co najmniej dwa style, którymi może się posługiwać, który jakby inaczej podchodzi do tego e, tematu. No, ma do tego zagadnienia. Znaczy, tak wiesz, ja mówię, ja mówię ze swojej Aha. dosyć skromnej, e, bo wiesz, ja obejrzałem z, powiedzmy trzy filmy, z czego tamte dni, tamte noce, to i kuje. No to jest są powiedzmy podobne, tak? Ale challenger tak. jest już zupełnie inny, więc e, jak najbardziej jestem ciekaw. E, chociaż już teraz chyba będę podchodził na zasadzie takiej, że jest, jest szansa. Większa, mniejsza, ale jest, że może jednak to nie będzie tytuł dla mnie. A nie przeszkadza ci jego pesymizm? Bo Queer jest jednak takim filmem bardzo smutnym, dociskającym. Nie, znów, w Challengersach e, finał <grym> jest jak najbardziej pozytywny, bym powiedział. No. Nie, znaczy, to to, czy to jest pesymistyczne zakończenie? N no. Jest, ale jest też realne. Jakby jakkolwiek to nie zabrzmi smutno i tak dalej, nie jest to pierwsza i ostatnia taka historia, której będziemy byliśmy świadkami, czy to w, na kinie, w kinie, czy w życiu to yy, prawdziwym, ale znów, ten pesymizm nie wybrzmiewa do mnie, bo ten film nie trafia do mnie, czy nie wybrzmiewa dla mnie, więc, więc to też jest e, powiedziałbym trochę ten problem nie jest tak, aż tak pesymistyczny albo inaczej, nie jest to może aż tak pijające, jeśli tak to mogę powiedzieć, jak, jak mogłoby być. To Sef jest bardzo bezcielesny, a ja jestem ja, po... znaczy, Tak, ja jestem bezcielesny, bo nie, nie za bardzo potrafiłem się połączyć za pomocą e, amazońskich korzeni z tym filmem. Ja jednak pewne podobieństwa znalazłam i no tak jak słyszeliście, to, to jest bardzo ciekawa rozmowa i niektóre kwestie SF, które poruszyłeś i w ogóle to Połączenie z portretem kobiety w ogniu, no to bo wow. znaczy, ja, ja od razu powiem otwarcie, jeżeli ktoś chce zobaczyć właśnie film o, o trudnej, niedostępnej miłości, zakazanej do pewnego stopnia miłości. Który rozjeżdża dwóch emocjonalnie. Osób, który rozjeżdża emocjonalnie to zdecydowanie, zdecydowanie portret kobiety w ogniu. O wiele bardziej niż queer o wiele lepsze kino, naprawdę. I powiedziałbym, że bardziej smutne niż Kuich właśnie, bo tam, tam mi zależało na bohaterkach naprawdę. Tam im kibicowałem, mm -hmm. a skończyło się jak się skończyło. No ten finał jest naprawdę bardzo mocny. Może, może kiedyś się zbierzemy i porozmawiamy o portrecie kobiety w oknie, jeśli nabrałbyś być ochoty na powtórny seans. Ja z, już od dłuższego czasu sobie obiecuję, że wrócę jeszcze raz i jeszcze raz, bo to jest naprawdę fantastyczny film. No dobrze, będziemy wyczekiwać waszych opinii, bo tak się w sumie zastanawiam też, ile osób zdecydowało się na seans queer w kinie i czy byliście równie ciekawi jak my i popędziliście w pierwszym terminie. Krótko znaczy, powiem mierzy. Ci tak, patrząc na wyniki finansowe tego filmu, to, to, znaczy oczywiście to nie jest film, który ma zarobić gigantyczne mhm. miliony, tak, ale, ale jeżeli bierzemy pod uwagę, że łącznie film na całym świecie zarobił 5,5 miliona dolarów, to mm. dużo osób nie będzie, ale zakładam, że każdy, kto obejrzał ten film, jest będzie nim zaangażowany do jakiegoś stopnia. No to właśnie na te głosy zaangażowania z waszej tak strony będziemy, będziemy czekać, bo yy, no jesteśmy świadomi tego, że nie wyczerpaliśmy tematu, więc chętnie się z wami pokłócimy w komentarzach. Oczywiście. Sef, Bardzo ci dziękuję za dzisiaj i cieszę się, że tak mnie tam dociskałeś, żeby, żeby szybko się zebrać, bo naprawdę wyszła nam fajna rozmowa i nie mogę się doczekać kolejnej. Cieszę bardzo serdecznie na tę rozmowę, Bogusiu. Dziękuję Tobie i dziękuję oczywiście naszym, naszym słuchaczom. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa, pa. Do usłyszenia.